Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Miało być 500 tysięcy, jest ponad ćwierć miliarda złotych. Ogromny sukces internetowej zbiórki pieniędzy na fundację Cancer Fighters. To był pracowity weekend dla strażaków w całej Polsce. Silny wiatr zrywał dachy, powalał drzewa i łamał ich gałęzie. Prokuratura chce zaskarżyć decyzję w sprawie sprawcy wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Sąd zgodził się na areszt, ale wyznaczył kaucję. Na początku była piosenka rapera bds z udziałem chorej na raka Mai i apel o 500 tysięcy złotych. Skończyło się na astronomicznej kwocie ćwierć miliarda złotych. Taka suma wpłynęła na konto fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chore na nowotwory. A wszystko za sprawą 23-letniego influencera Piotra Łatwoganga-Garkowskiego, który przez 9 dni prowadził internetową transmisję na żywo. Przez jego kawalerkę przewinęło się w tym czasie kilkaset osób. Byli to aktorzy, sportowcy, muzycy. Transmisję w kulminacyjnym momencie śledziło półtora miliona widzów. Efektem jest rekord świata w pomaganiu. Akcja za sprawą zebranej kwoty trafi do Księgi Rekordów Guinnessa. A z bliska to wydarzenie obserwowała Klaudia Wróblewska. Wszystko zaczęło się od tej piosenki. Tutaj się w twarzy. Potem akcja rozrosła się do nieosiągalnej dotąd w historii polskiego internetu skali. Uzbierano ponad 251 milionów złotych. Dziękujemy wszystkim ludziom, którzy yes. wpłacili. Po spektakularnym sukcesie internetowej zbiórki na rzecz dzieci chorych na raka, influencer Łatwogang i raper S zaapelowali, by 26 kwietnia ustanowić dniem walki z nowotworami dzieci. Raper zapewnił, że wszystkie zebrane środki zostaną rzetelnie rozliczone. Jest powołana specjalna rada. Z największymi specjalistami w dziedzinie onkologii. Każdą, każdą złotówkę liczyć! Każdą. To nie jest tak, że nasza każdą. działalność kończy się tutaj! Choć transmisja wczoraj się zakończyła, to na konto zbiórki cały czas wpływają pieniądze. Nie przegramy tej walki! No. Klaudia Wrublewska, Polskie Radio. Jedna osoba ranna, ponad setka uszkodzonych dachów, dziesiątki zablokowanych dróg i przerwy w dostawach prądu. To skutki silnego wiatru, który w ostatnich godzinach szalał nad Polską. W sumie Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Najmocniej no wiało w województwach mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Jedna z nich w miejscowości Postawelek w powiecie suwalskim była związana z całkowicie zerwanym dachem z budynku gospodarczego. Do uszkodzeń dachów dochodzi nie tylko na skutek podmuchów wiatru, ale też z uwagi na Spadające gałęzie. Tak. tak o sytuacji w regionie mówiła nam rzeczniczka podlaskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej Ogniomistrz Justyna Kłusem. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło w sobotę, w Adampolu pod Włodawą. 46-latek został ranny po tym, jak drzewo zwaliło się na samochód, którym jechał. Mężczyzna trafił do szpitala. Zamachowiec działał w pojedynkę, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. To najnowsze informacje w sprawie strzelaniny, do której doszło podczas dorocznej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. W wydarzeniu, które zorganizowano w waszyngtońskim hotelu, wziął udział Donald Trump. Sprawca napisał o swoich motywach w manifestie. Do listu amerykański prezydent odniósł się w CBS News. Sprawca był chrześcijaninem, osobą wierzącą, a potem stał się antychrześcijaninem. Przeżył wiele. Jego brat zgłaszał to policji, jego siostra również alarmowała służby. Jego rodzina była bardzo zaniepokojona. Był prawdopodobnie dość chorym facetem. Potencjalny zamachowiec to Cole Thomas Allen, 31-letni mieszkaniec aglomeracji Los Angeles. W swoim manifestie napisał także, że bez większych trudności przemycił do budynku hotelu strzelbę, pistolet i noże. To są aktualności jedynki. Mężczyzna, który śmiertelnie potręci, potrącił posła Łukasza Litewkę, trafił do aresztu. Sąd uznał jednak, że będzie mógł wyjść na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Prokuratura nie dopuszcza takiej możliwości i dziś zdecyduje, czy zaskarży postanowienie sądu. Jednocześnie, jak mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu, nic nie wskazuje, by kierowca działał celowo. Na ten moment czyn zarzucany podejrzanemu ma charakter nieumyślny. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek. Łukasz Litewka w Łukasza Litewkę uderzył auto prowadzone przez 57-latka. Śmierć posła, który słynął z wielu akcji charytatywnych, wstrząsnęła Polską. Polityka wspominano podczas wczorajszej demonstracji obrońców zwierząt przed Sejmem. Kilkaset osób przeszło przed Pałac Prezydencki pod hasłem Zrywamy łańcuchy. Stop łańcuchom! Stop trzeba traktować tak jak człowieka. Ono czuje. Jechaliśmy z Dąbrowy Górniczej, no i chcemy zerwać łańcuchy. Nie wiemy, czy dożyjemy zmian, o które walczymy. Stop łańcuchom! Stop łańcucho. Prezydent Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę łańcuchową 2 grudnia ubiegłego roku. Wskazywał wówczas m.in. na niepraktyczne wymogi dotyczące końców dla psów. Sejm prezydenckiego weta nie odrzucił i od tej pory ustawa czeka w sejmowej zamrażarce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pora na sport przed mikrofonem Rafał Bała. Deklasacja Legii w Poznaniu. W 30. kolejce piłkarskiej ekstraklasy Lech wygrał ze stołeczną drużyną aż 4 do 0. Zdaniem obrońcy gospodarzy Michała Gurgula był to dobry mecz zespołu z Poznania. No coś, coś wspaniałego, zwłaszcza przeciwko kolegi to jest przeciwnik, z którym zawsze, zawsze toczymy, toczymy zaciętą walkę. Pierwszą połowę zagraliśmy naprawdę bardzo dobrą, nie, nie dawaliśmy przestrzeni po, po stracie piłki, żeby, żeby Legia mogła rozwijać te kontrataki, także jesteśmy na pewno zadowoleni z tego meczu. W innych meczach widzę pokonał Motor 2 do 0, a Radomiak wygrał 1 do 0 z Wisłą-Pock. Znakomite informacje napłynęły do nas z Brazylii. Damian Durka czy Emilia Koterska wygrali tam zawody Pucharu Świata w boksie. Koterska w finale pokonała Norweszkę Sofię Sorensen. Bardzo dobrze się czułam, wszystkie rundy zostały wygrane, ale chyba była to moja najcięższa przeciwniczka na tym turnieju. Bardzo dobra dziewczyna, bardzo przygotowana, jednak to ja jednak miałam tą kontrolę i, i udało mi się wygrać. Rekordowa zbiórka internetowa prowadzona przez Łatwo Ganga na Fundację Cancer Fighters przeszła najśmielsze oczekiwania. Rekord nie mógłby oczywiście paść bez udziału sportowców którzy za tymi rekordami na co dzień gonią. Tym razem zaprezentowali się w innej roli, wpłacając pokaźne sumy na pomoc chorym dzieciom. Zbiórkę wsparli m.in. Robert Lewandowski Jakub Błaszczykowski, a jedna także jedna z najlepszych tenisistek świata, Iga Świątek, która tak mówiła w swoich mediach społecznościowych. To co się wydarzyło w ramach akcji Cancer Fighters jest naprawdę niebywałe, bo pokazuje prawdziwą solidarność i to jak ogromny wpływ możemy mieć, gdy robimy rzeczy razem. Ogromnie podziwiam wszystkich moich fighterów i fajterki. Jesteście naprawdę prawdziwą inspiracją. Chciałabym wesprzeć przekazując 100 tysięcy złotych i dwa bilety na mój mecz na Wimbledonie. Wimbledon to dopiero przełom czerwca i lipca już w połowie maja French Open, gdzie Iga Świątek cztery razy triumfowała.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 Reklama. Przeceny XXL w MediaExpert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.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 Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. PSG kontra Bayern, a w środę Atletico kontra Arsenal. Nie przegap kitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwońcie, 4-2 i 5 lub przyjdź do punktu sprzedaży Kanal Plus.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 Reklama Jedynka To jest radium. Polski radio, program pierwszy, rozpoczynamy kolejną drugą godzinę sygnału dnia Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. Polski Radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie 7. Sygnały dnia.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 na Piotr, Teodor, Teofil, Tertulian, Tertuliana, Zyta i Żylimysł. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia niechże się Państwu darzy. Jest 15 po siódmej, Karol Surówka i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia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 Nie skorzystali. Ja myślę, że dobrze, że politycy w ogóle w tą akcję się nie angażowali. I dzięki, pewnie dzięki temu udało się zebrać absolutnie rekorda, rekordową kwotę, która też pokazuje, że w, w, w polskim społeczeństwie, w naszym narodzie jest jej taki ogromny pokład empatii, takiego zrozumienia, chęci pomagania. I, I rzecz nie trzeba w, organizować dla tego typu pomocy jakichś wielkich akcji marketingowych, jakiejś ogromnej medialno-urzędowo, jak silnej machiny. Wystarczy po prostu dobre otwarte serce młodych ludzi, e, którzy no, pokazali coś absolutnie niewiemy. Nie, wiem, do czego pan minister pije, natomiast zapytam, czy prezydent i premier nie chcieli skorzystać z tej okazji? T taka się tak prezentował ja że Po pierwsze lepiej, że, że w ogóle politycy w to nie byli zaangażowani zresztą y, twórcy tej zbiórki co do zasady nawet wskazali, że nie chcą in No tak, poza tym jednym wyjątkiem. Tak. prezydent i premier nawet mogli część razem. Nawet to było trochę ubolewania godne, że część y, y, polityków zwłaszcza obozu rządowego y, aktualnego próbowała w jakiś sposób chyba chcąc y, minimalnie przynajmniej ogrzać się przy y, tym sukcesie y, publikować jakieś treści w internecie, korzystając z hashtaga, który był wykorzystywany przez twórców zbiórki. Wyglądało to, powiem szczerze, trochę żenująco, ale to już pozostawię poza komentarzem. A to Natomiast... chyba nie tylko z politycy koalicji. Wydaje no nie, mi się, może... że zapytany też był Przemysław Czarnek, czyli jeden z liderów ja politycznych czy, czy, Prawa i czym Sprawiedliwości. Czym innym, będąc zapytany o to, ale ja mówię o, aktywności o, medi... mówię o aktywnościach w mediach społecznościowych. Znaczy każdy chwalił, a znakom kogoś, kto nie pochwalił. Ja nie, bo to jest po prostu niesamowita zbiórka nie Ale chyba politycy siła. powinni raczej e, bić się w piersi i poprzedniego rządu, i obecnego, Czy znaczy, takie zbiórki ja są potrzebne. Ja mam generalnie w, w tej sprawie dość takie pryncypialne zdanie. Zawsze uważam, że tego typu e, zbiórki, czy wszelkie zbiórki e, no, są zawsze dowodem e, nieufności dla, e, dla władzy. No, jeżeli e, konieczne są tego typu zbiórki, to znaczy, że w jakimś e, wymiarze państwo niedobrze działa, czy, e, czy też jest źle zarządzane. władzy no, a, i chyba wszystkie, które odpowiadały za bez no, ale jednak myślę, że i to nasi, nasi widzowie i słuchacze mogą to we własnym sumie i własnej analizie porównać. Te wszystkie zjawiska dramatyczne, które obserwujemy w tej chwili w ochronie zdrowia,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 Żadnych relacji z, z prezydentem amerykańskim. I cała dzisiaj relacja bilateralna polsko-amerykańska stoi wyłącznie na e, panu prezydencie nawrockim. I dobrze, że tak jest, że mamy tę możliwość. I niestety e, ten, e, ten rów, który wykopał sobie w, w tych relacjach Donald Tusk, e, siedzi tam na dole z łopatką i tylko pogłębia. O to czym jest mówimy, to tylko dramatyczna przypomnę naszym słuchaczom odnosimy się do wywiadu premiera Donalda Tuska dla Financial Times, e, w nim powie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 a z NATO odpowiada, o absolutnie, bez wątpienia, a wy nie zrobilibyście tego na moim miejscu? No ja to I dalej zupełnie... mówię o obrzydzeniu NATO. Ja panie, to jest zupełnie co innego. To znaczy, czym innym jest powątpiewanie w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 nie przerwał inwestycji w bezpieczeństwo które zapoczątkowało ministerstwo obrony Radowej będzie tutaj mówił aktor e, natomiast panie ministrze, rząd prawa i sprawiedliwości wrażenie, osobiście minister Błaszek, że jest pewna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 na, że chciał wstrząsnąć europejskimi sojusznikami. O litości, o litości. Ale to skomentujemy <grym> to już w drugiej części naszej rozmowy. Błażej Poboży, doradca prezydenta Rzeczpospolitej jest naszym gościem. O tym wstrząsaniu już w drugiej części naszej rozmowy. 26 po 7. Program pierwszy Polskiego Radia. Kolejna rozmowa dnia, jak zawsze w sygnałach o 8.15. Naszym gościem będzie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych. W tej godzinie, szanowni państwo, także prognozy na majówkę, ale także o tym, co wcześniej, bo czekają nas przymrozki, które dały się także we znaki wielu sadownikom tej minionej nocy. W naszym studiu, że jak człowiek przeszedł mutację, to nie jest w stanie naśladować się mewy. <głosy> Proszę pana, oczywiście, że jest. Nie no jest, no Niech pan spróbuje. Proszę pana. No... Nie da pan rady, oczywiście. Proszę pana, był pan kiedyś w Rzymie? Byłem. Był pan, ale wie pan, to, bo, mm -hmm. bo mówiliśmy przed godziną siódmą o takich tak zwanych city breakach, czyli takich krótkich wypadach, już przed długim weekendem. W piątek mówiliśmy o takich właśnie polskich miejscówkach. Teraz Magda Skajewska przekonywała, że są takie miejsca, gdzie można rzeczywiście pojechać i, i, I polecieć. I polecieć. nawet taniej niż tak, pociągiem. I polecieć. Pan mm -hmm. Piotr dzwoni ze Szczecina. Ja sprawie tego wyjazdu do Rzymu, żeby tam jedna pani mówiła, że jeżdżą do Rzymu, żeby posmakować trochę kuchni tamtejszej. No ale to jest cena przelotu, czy pociągu, czy samochodu, hoteli i tak dalej, na przykład, żeby posmakować pieczeni rzymskiej. A ja nie muszę wyjeżdżać, tylko idę sobie do sklepu i mogę taką pieczeń rzymską kupić w cenie od 25-30 zł do 70 za kilogram. Tak, bo pan tutaj jest takim obieżnym Mortadelle można też. Tak, ale wiesz, on jest takim obieżnym światem, że nie musi jechać do Grecji, skoro może w nie posmakować sałatki greckiej albo ryby po grecku, co tam jeszcze jest. Na przykład Śledź po japońsku. Nie, nie trzeba jechać do Izraela, żeby spróbować... Karpia? Na przykład. Albo placek po węgiersku. Nie trzeba o. do Bada Poztu jechać, żeby... A się... skąd, tak proszę jest. pana? No. 7.30.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 na ten moment, czyn zarzucany podejrzanemu ma charakter nieumyślny. Zamachowiec działał w pojedynkę, został zatrzymany i usłyszał zarzuty. To najnowsze informacje w sprawie strzelaniny, do której doszło podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Niedoszły zamachowiec zostawił manifest, w którym napisał, że bez problemów wniósł tam broń. 19 tysięcy jajek, 400 kg cukru, 128 tysięcy biszkoptów jest rekord Guinnessa. W Londynie przyrządzono najdłuższe tiramisów w historii. Mierzyło Ponad 440 metrów radości z rekordu było co niemiara. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Pogoda. Zaraz, a gdzie ten rekord był? Proszę pana, w Londynie. A czemu w Londynie? Przecież... A tak wymyśląc. Jakie oni mają pojęcie o tym stu szefów kuchni z włoskich restauracji. No właśnie, bo przecież to ale Włosi. Ale oceniali to Włosi. Oceniali to Włosi. Oceniali to Aha, Włosi. To oni tak. byli w jury i to oni orzekli, to Zapraszamy do najlepszy. nas, no. Tylko nie oceniali smaku, oceniali po prostu technikę wykonania i... Długość. Hmm, proszę pana, a tarta? Hmm? Tarta z owocami. Tam się z owocami. marzy. Tak, tak, Takimi świeżutkimi. Tylko wie pan, z tymi owocami to może być różnie w tym roku. Dlaczego? No, tej nocy był przemrozony a. i taki porządny. Panie redaktorze, jestem załamany. To, co zakwitło w moim stanie, czyli wczorajszej jałonie, prawdopodobnie niestety cierpiały przez ten przemrodek. Mam nadzieję, że to się okrało, bo inaczej będziemy musieli. Odejść się smarkiem. To pan Paweł Starnowa i nie mam najlepszych wiadomości, szanowni państwo, bo w tym tygodniu jeszcze czekają nas przymrozki. E, w ogóle tak do połowy tygodnia to w ciągu dnia zaledwie 8 stopni, no a właśnie e, nocami temperatura może spadać kilka stopni poniżej zera. Na wschodzie, uwaga, nawet do minus 5, a przy grądzie to może być nawet minus 6, minus 7 stopni. Co nas czeka w ciągu dnia? No trochę słońca, zdecydowanie więcej słońca niż chmur. No trochę tych chmur może może być na zachodzie, na północy i w centrum, natomiast jeśli pojawią się opady, e, szkoda, że nie większe, tylko takie przelotne, bo wciąż tego deszczu mało, a na termometrach na Słowoczczyźnie najmniej, bo tylko 10, 14 na przeważającym obszarze, najcieplej na Pomorzu Zachodnim 16 stopni, wiatr umiarkowany, silny, ale nie tak silny jak w weekend całe szczęście, na barometrach w Warszawie no sporo, 1009 paskali.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 To jest radio. Autopromocja. Sygnał dnia w Radiowej jedynce. Za 25 minut godzina ósma w naszym studiu Błażej Prośniewski. Już ten temat kiedyś poruszaliśmy, ale tak krótko obiecaliśmy, że zajmiemy się tym, bo nasi słuchacze są, no myślę, że każdy być, powinien być potencjalnie tym zainteresowany, bo życie pisze różne scenariusze. No i w nasze życie wpisane są oczywiście narodziny, oczywiście i śmierć. I potem jest kwestia tego, jak do tych pieniędzy po mamie, tacie czy najbliższym członku rodziny dotrzeć, bo one tych są gdzieś pieniędzy jest całkiem sporo, bo setki milionów zalegają ZUS-ie. Po pierwsze ekonomia. No to od czego zacząć? No trzeba zacząć od tego, żeby złożyć wniosek, ale może po kolei, mhm. bo mówimy tutaj o środkach, które są zgromadzone na subkontach emerytalnych. Te pieniądze są dziedziczne. Ich wypłata nie jest jednak automatyczna, co sprawia, że rzadko po nie sięgamy. Według szacunków niewypłaconych może być nawet 660 milionów złotych, a po te środki zgłasza się tylko co piąta uprawniona, a to dotyczy wyłącznie zmarłych w latach 2020-2024. Ale pożej powiedzieć, że one są dziedziczne, czyli my, my nie musimy nikogo uposażać. To jest z reguły tak, że dziedziczne przez członków rodziny, tak? Zależy, kto będzie spadkobiercą uh -huh. lub też zależy od tego, kogo e, dana osoba zmarła zgłosiła jako A, zgłosiła. osobę Jednak. uprawnioną. Uh -huh. Wtedy też, jak mamy taką osobę uprawnioną, wskazaną, ZUS kontaktuje się z taką osobą i informuje o tym, że te środki są na subkoncie i można je odzyskać. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wtedy, kiedy takiej osoby wskazanej nie ma. Nie ma. Wtedy trzeba samemu się do ZUS-u zgłosić. Takie specjalne subkonta w ZUS, yy, dodajmy, mają osoby urodzone po 1948 roku, pod warunkiem, że były także członkami OFE oraz wszyscy ubezpieczeni, urodzeni po 68 roku. No i właśnie, jak mówi Karol Jagierski, regionalny rzecznik ZUS w województwie pomorskim jeśli zmarłby, był członkiem OFE, to w pierwszej kolejności należy zgłosić się właśnie do otwartego funduszu emerytalnego. Gdy ubezpieczony ma tylko subkonto w ZUS-ie, załatwienie sprawy przebiega inaczej. Podział i wypłaty środków rozpoczyna ZUS. Uprawniony musi złożyć wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może podjąć tego działania z urzędu. Mamy specjalny formularz o symbolu USS, co równie istotne, nie ma terminu na zwrócenie się do ZUS-u o podział środków śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto, wniosek nie jest ograniczony w czasie. I to akurat dobra wiadomość, bo otwiera to drogę do otrzymania środków zgromadzonych na subkontach osób zmarłych nawet kilkanaście lat temu. No ale trzeba o tym wiedzieć i to jest, jak podkreślają eksperci, kluczowy problem, bo brakuje informacji. I to nie tylko takiej informacji bezpośredniej do konkretnych spadkobierców, ale także takiej ogólnej świadomości, wiedzy w społeczeństwie, że środki zgromadzone na subkontach nie przepadają i można je odzyskać. Stąd też, jak mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalnej rynku pracy z Harka Payroll Consulting, przydałaby się kampania społeczna w tej sprawie. Czy to po stronie ZUS-u, czy to po stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Myślę, że taka kampania informacyjna powinna się pojawić, szczególnie, że ta liczba osób, które posiadają środki w ramach subkonta, zwiększa się. Także myślę, że tutaj taka akcja edukacyjno-informacyjna byłaby dobrym rozwiązaniem w tym zakresie. Zwłaszcza, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na razie przynajmniej nie przewiduje żadnych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Tyle Bożej Prośniewski, a my już za chwilę wrócimy do tej akcji, której świat jeszcze do tej pory nie widział. Wszyscy są pod wrażeniem. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. W czasie. Ćwierć miliarda złotych, świadczy o wielkim sercu i hojności naszego społeczeństwa. Polacy przeszli samych siebie. Nasi rodacy zdali więc z wrażliwości wobec potrzebujących dzieci. Na szóstkę. Na szóstkę, o czym mówił pan Antoni Zgliwic trudno się z panem nie zgodzić. Rzeczywiście ponad 250 milionów złotych, co najmniej tyle, bo, bo ta kwota... Czy ona jeszcze będzie rosła, Aniu? Ania Zakrzewska? Tak, z pewnością. Jeszcze no. licytacje przed nami. No właśnie. Anna Zakrzewska, szanowni państwo, miała okazję być na miejscu i z bliska obserwować to, no rzeczywiście dobrze powiem, to szaleństwo. Przypomnijmy, ponad 250 milionów w ciągu 9 dni influencer Piotr Garkowski, pochodzący z Radomia, który na siebie, siebie nazywa łatwo gangiem, Ciekawy pseudonim, przez 9 dni prowadził tak zwany streaming na żywo, podczas którego zachęcał do wpłat i wsparcia fundacji Cancer Fighters i podopiecznych chorych na raka, trudno się było dostać pod ten adres? Trudno, muszę mhm. przyznać, że trudno, choć nie trudno było znaleźć. Ja wczoraj się pojawiłam tam około godziny 12. Nie każdy mógł wejść do tej klatki. Kto stał na bramce No właśnie, tutaj przed wejściem opowiadałam Danielowi, że podejrzewam, że były to mieszkanki tego bloku, dwie, co najmniej dwie dziewczynki, myślę, że w wieku 8-10 lat, które ten tłum napierający, chcący tam wejść po stronnych osób nie wpuszczały. No ja pokazałam mikrofon, więc media bez problem mu wpuściły, ale do tego nawet doszło, że mieli taką chyba samo, samozwańczą ochronę w postaci m, małych e, sąsiadek e, dzielnych, e, ale to, co właśnie powiedziałeś, te istne szaleństwo, które się tam działo, no, drodzy państwo, półtora miliona osób w pewnym momencie oglądało mhm. ten stream na żywo, czyli co czterdziesty Polak w zasadzie e, został pobity rekord Guinnessa, jeśli chodzi o m, największą zgromadzoną kwotę na cel charytatywny podczas transmisji na żywo. Przegoniliśmy Amerykanów w tym, a przecież że Polska w porównaniu do Ameryki garstka. jest taka malutka, <laughs> prawda? No ale warto podkreślić, że wszystko zaczęło się tak naprawdę od piosenki, którą znany raper BDoS nagrał z 11-letnią Mają Mecan chorującą właśnie na raka. Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować. No to co Maja, jedziemy z nim? Jedziemy. Już raz wygrałam z tobą. Aha. Pamiętam to jak dziś. Okay. Myślałam, że to koń, że nie wrócisz tutaj, więc poczułam smak zwycięstwa w oczach. Świecił mi się świat, a ty wróciłeś i znowu, powiedziałeś jeszcze raz. Od wczoraj tę piosenkę nuci chyba każdy Polak. Każdy, każdy już chyba ją słyszał. To, co tutaj mówił Paweł Zieliński w Aktualnościach, że na początku plan był taki, żeby zebrać przynajmniej te 500 tysięcy. 500 prawda? Tak. Mhm ale w pewnym momencie, myślę, że tak od piątku zaczęło się to wszystko wymykać spod kontroli. Każdy, każda ze znanych osób chciała się pojawić w tej małej kawalerce. Ja nie jestem w stanie wymienić wszystkich osób, które się tam pojawiły, ale to był między innymi Mrozu, Sanach, Dawid Kwiatkowski, Golec Orkiestra, Artur Szpilka, Wojciech Szczęsny się łączył nie, przez telefon Robert Lewandowski, Robert Lewandowski tak, Iga, Świątek. Iga Świątek, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się tam godzili. Przecież te raper pogodził się z Peją po 17 latach. Ci, którzy znają świat hip-hopu, wiedzą no, że jest to nie lada wydarzenie. Panowie się tutaj pogodzili na żywo. Wokalista Coldplay przecież nagrał nawet, nie wiem, czy widziałeś, Szulubujemy. Danielu. Śrubujemy, śpiewał. I to nie jest AI, drodzy Państwo, jeśli widzieli Państwo to w mediach społecznościowych. Działo się tam naprawdę wiele. Jedną z osób, która się tam pojawiła, był też Jacek Sienkiewicz i Kasia Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni, którzy dali oczywiście koncert na żywo. Moja przyjaciółka pokazała mi ten stream, jak jeszcze było tam około 20-19 milionów i nagle w 3 dni, nie dość, że, że mamy 150 milionów na walkę z rakiem, to jeszcze tutaj się pojawiliśmy, poczułem się dzisiaj jakbym wszedł do telefonu. To co się dzieje to jest jakiś absurd i to, że naprawdę cała Polska w tym uczestniczy, to jest coś pięknego. Zdradzę Państwu, że siostra Jacka, Kasia, powiedziała mi, że ona się dowiedziała o tym e, po południu i w zasadzie była w piżamie, kiedy podjęła decyzję, że też przyjeżdżają tam e, z Jackiem, ale to nie było właśnie istotne, czy w ale piżamie, myślę, czy że, w dresie. W, że wszyscy się dowiedzieliśmy się jakoś tak przypadkowo Nie o tej akcji powiedziała córka. Tak, ja, ja, ja muszę przyznać, może trochę wstyd. Ja też w piątek się dopiero mhm. o tym dowiedziałam. Mnie przyjaciółki o tym e, powiedziały. Ale im więcej osób się o tym dowiadywało, tym kolejne te rekordy padały. Wydawało się, że ten e, stream zakończy się na 50 milionach. Kiedy to padły te 50 milionów, no to już mówiono, że 100 to już będzie coś wielkiego. Um, I um, posłuchajmy właśnie może jak to wyglądało, kiedy te 100 milionów magiczne padło. I jeszcze raz we will, we will, we will. Yeah. Słuchajcie, ale jazda. Yeah. Zobacz, ale... A tutaj ale właśnie Borys, Szyc, Borys który Szyc. się pojawił. Się. Słuchaj, ile tam metrów było w tej kawalerce? To jest 17 metrów bodajże, tak? Myślę, myślę że nie więcej. Miarki ze sobą nie zabrałam, bo ja też spontanicznie się tam pojawiłam, ale była to bardzo, bardzo mała przestrzeń i też bardzo skromny człowiek, bo myślę, że to mhm. też trzeba na koniec powiedzieć, że Piotrek, to, który wyszedł do nas, do mediów na chwilę, niesamowicie zmęczony i kiedy my mu jakby gratulowaliśmy, ale też pytaliśmy właśnie o to, jak on się czuje z tym, że jest tak wielką osobą, to on za każdym razem nam przerywał i mówił nie, nie, nie, nie, to ci bohaterowie, dla których małe dzieci chorujące na raka, dla których zbieramy, to oni są bohaterami wielkie, wielkie gratulacje, no zrobiłeś coś niesamowitego, historia pisze się na naszych oczach. Yy, to ja y, mówię serio, wiem, że tutaj mnie nagrywacie, że tu są mikrofony, ja naprawdę mówię, nie czuję się, że to jestem jakiś w ogóle ważny w tym wszystkim, wiem, że zacząłem, ale to nie ma znaczenia, bo to ludzie zrobili, więc y, uważam, że nie szukajmy tutaj y, jakiejś jednostki, która coś zrobiła, bo na pewno nie jestem nią ja. I w tym całym szaleństwie, bo to jest oczywiście bardzo pozytywne, to o czym mówimy, nie zapominajmy na co te pieniądze idą, to mhm. chodzi o to, żeby te pieniądze trafiły na konkretne cele, czyli na dzieci walczące z rakiem. Wiem, że Fundacja Cancer Fighters powoła specjalną radę, która transparentnie ma przedstawić na co te środki zostaną wydane i teraz właśnie te tęgie głowy zastanawiają się, co jest najbardziej potrzebne. Ania Zakrzewska, dzięki wielkie I to jest rzeczywiście wyjątkowe w tym wszystkim to, że na co dzień potrafimy się żreć, się spierać o różne kwestie, ale w takich sytuacjach potrafimy się jednoczyć, ale jednocześnie, bo w naszym studiu Karol Surowka, politycy i to mówię w Wszyscy, wszystkich opcji. Wszystkich opcji. To nie jest tak, że obecna partia rządząca e, poprzednie. Poprzednie rządy też mają sobie sporo do zarzucenia, bo przecież e, wszyscy mamy świadomość tego, że chcielibyśmy żyć w kraju, w którym takie akcje jak WOŚP, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy są niepotrzebne. Tu Muszę tutaj przywołać no. bardzo mądry cytat z mojej bardzo mądrej żony, która powiedziała, że za każdym razem, kiedy taka zbiórka się odbywa, politycy wszystkich opcji powinni wyjść i powiedzieć przepraszam, zawiedliśmy. Całe szczęście, że nikt się nie, nie wpadł na pomoc, żeby się pojawić i promować na przykład u pana Łatwoganga. Natomiast myślę, że te dwie dziewczynki by nie wpuściły. To znaczy dwóch polityków miało zaproszenie. Miało? Prezydent Karol Nawrocki i premier mm. Donald Tusk mogliby przyjść, gdyby przyszli razem i podali sobie dłonie. Mm -hmm. Pytaliśmy naszego poprzedniego gościa, czy, coś ta, czy takie rozmowy e, były prowadzone. Nie. Nie mm. było takich rozmów. Mm. Mm. Mm -hmm. Polskie Radio. A kto będzie kolejnym gościem? Czesław Mroczek, wiceszef MSWiA. Będziemy rozmawiali m.in. o tym głośnym wywiadzie premiera Donalda Tuska dla Financial Times, gdzie mówił, że zagrożenie ze strony Rosji to jest kwestia miesięcy, a nie lat. Co konkretnie miał na myśli? Jakie mamy informacje? To będą te pytania, które zadam. Będzie pytał Karol Surówka, a Kwiat już śpiewał, a teraz już tak zupełnie, profesjonalnie. Spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać na mnie idzie tłum i depcze wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazdy jest już nie widać, no bo jak? Kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat. Jak gdyby chciała zalać świat. Spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat, choć nie chcę budzić się nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami Myślę sobie zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam tym bardziej widzę, że To wszystko chyba nie jest sen. to wszystko chyba nie jest sen. Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka. Reklama.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Wypadek na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim w Orzyszu na kilometrze 262. Doszło tam do potrącenia pieszego przez auto osobowe. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach, a służby kierują na objazd na ulicę miasta. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku auta osobowego i ciężarówki na krajowej 94 w Opolskiem, niedaleko miejscowości Skarbiszów. To pomiędzy Opolem a Brzegiem. Na kilometrze 166 trasa jest zwężona, obowiązuje tam ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje w województwie lubelskim na drodze krajowej nr 82 w miejscowości Kolonia Trębaczów. To pomiędzy Lublinem a Łęczną zderzyły się dwa samochody osobowe, a chodzi o kilometr 22. Zakorkowana jest ekspresowa dwójka w Warszawie, południowa obwodnica miasta. Tutaj pomiędzy węzłami Warszawa-Ludnisko a Opacz na kilometrze 466 doszło do awarii busa. W kierunku Poznania zablokowany jest jeden środkowy pas. Sporo cierpliwości przyda się także na północnej obwodnicy Warszawy, a zatem na ekspresowej ósemce pomiędzy węzłami Głębocka, Łapiszyńska a Marymącka, a także nieco dalej na wysokości Bemowa w kierunku zachodnim. Jeszcze województwo dolnośląskie. Tutaj mamy na pewno bardzo newra newralgiczny punkt na autostradzie A4 zakrokowana i to dosyć poważnie jest A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna, a przybywa samochodów także na trasach dojazdowych do Wrocławia, między innymi od strony Bielan Wrocławskich.